Cześć, jestem na rozwojecie podcastu wakacyjnego, podcastu, który prowadzę ja. Dobra. Dzisiaj mamy dzień, który ma... dzisiaj mamy dzień 8 lipca, to jest czwartek. Jest bardzo ładnie na zewnątrz, a ja sobie siedzę w domu, żeby sobie nagrać podcast. Tak, nie wiem, czy jeszcze dzisiaj wyjdę, bo jest 19 szczerze mówiąc, nie chcę mi się auto zależy tylko i wyłącznie od kolegów. Dobrze. No i właściwie nie mam o czym gadać, ale już dawno odcinka nie było, dawno, czy dni temu, tak. Dawno odcinka już nie było, no i fajnie by było coś na bo tak głupio siedzieć w domu tylko grać na gitarze. Na swojej drogą, tylko na gitarze to trochę mało teraz gram. Dobra, yy, ogólnie to moje pierwsze postanowanie jest takie, że... Hmm. Moje postanowienie jest takie, że w ogóle nie będę, yy, będę teraz wam dam, o co, się. Czy nie jękam się, ja zapominam słów, znaczy nie umiem dobrać słów. A to jest trochę głupie, że nie umiem dobrać słów, bo ja jestem podcasterem, a podcasterzy nie powinni nie umieć dobierać słów. Ale podcasterzy też powinni mieć przyjemny głos, a ja nie mam chyba. No i, i mam to gdzieś, bo robię to dla własnej przyjemności Robię to dla własnej przyjemności, więc mnie nie obchodzi, czy tam ktoś mi mówi y, To jest złe, złe, złe Nie, nie nadajesz, nie, to jest, nie ma szansy by tu w ogóle, no bo jak mówi James Hetfield Jeśli ktoś cię krytykuje, to olej to no. Nie, dokładnie to było chyba, jeśli ktoś yy, Jak to było? Jeśli ktoś, cię, jeśli ktoś krytykuje to, co robisz, to miej to w dupie. O, tak chyba było. Już nie pamiętam dokładnie. Dobra, nieważne. Odchodzę już od tematu jąkania się czy innych takich. Yy, podkłady zawsze były takie bardziej ostrzejsze. A teraz chcę zaeksperymentować z lżejszymi podkładami. I tak, yy, dzisiejszy odcinek będzie w takim lżejszym może odcieniu. Na przykład w odcieniu takim. bo jest takie, że za dużo takich piosenek nie mam, to by było trochę takie uciążliwe, bo yy, by ciągle były trzy piosenki, mam trzy na komputerze, jeszcze jedna końcowa. Oby ile mam, raz, dwa, czy jeszcze jutro do, dojdzie jedna, więc mam cztery piosenki, jedna końcowa. Hmm. Niedobrze. Gdybyście znali jakieś takie piosenki, znaczy to nie są piosenki, są utwory. Jakbyście znali takie utwory, to możecie mi je podesłać. Ja je chętnie, albo nawet niechętnie, ale i tak je opublikuję, bo... Nie wiem, jakoś tak... nie wiem, zobaczymy, czy wolicie o podkład, czy może taki. Chociaż podkład i tak nie ma y, wielkiego znaczenia, bo leci cicho. A jest tylko, żeby się przyjemniej słuchało, jako jakiś dodatek. I tak w niektórych odcinkach w ogóle, no mnie... Nie, znaczy nie, ja lecę, a podkładam i ciszę, więc nie wiem, nie wiem, czy to jest lepsze, czy to nie jest lepsze, ważne, że jest. Ważne, że jest. I tak. Dobrze, nie było my przez trzy dni i ja robię przez te trzy dni, wiem, wam o czymś powiedzieć, ale za każdym razem mi nie wychodziło. Teraz też to jest podejście chyba trzecie albo nawet czwarte, ale po prostu mi nie wychodzi. Nie wychodzi mi coś ostatnio, ale się nie poddaję nawet jeśli to by nie wyszło, no to mam to gdzieś i to zamieszczę. Więc to jest już na pewno końcowy efekt pracy moich trzech dni. Jakiś mam taki zastój, brak weny czy czegoś takiego, ale to trudno, czego się nie robi dla słuchaczy. A słuchaczy mam mało, ale przynajmniej jest jeden stały. Jeden stały jest i tak trzymać należy. Byłem u dentysty na przeglądzie i u dentysty jak się idzie na przegląd, to, to jest pijowe to, że idziesz i zęby Cię nie bolą, a wychodzisz i Cię zęby wszystkie bolą. Więc po co ja idę do tego dentysty, żeby mnie jeszcze bardziej zęby bolały? Otóż nie, bo to jest żeby w przyszłości mnie zęby nie bolały. No tak, ale to czemu jak wychodzę z dentysty, który ma mi pomóc, zęby mnie bolą? A ja a przyszedłem, kiedy zęby mnie nie bolały. To jest taka wada trochę dentysty. No, wada, przyznajmy, ale może to pomaga, nie wiem, nie wiem. W ogóle dentysty no, ja częściej muszę chodzić, bo ja mam takie wady, co z zębami, mam słabe zęby, no i... Kiedyś mi się zaczęło to ruszać i wszyscy mówili, wyrwij go to mleczak, mleczak, wyrwij mleczak, wyrwij to przecież mleczak jest. a się okazało, że to wcale mleczak nie był i na szczęście go nie wyrwałem. Teraz mi tak umarł i jest taki szaraby ale na szczęście go nie widać. To jest tak, dobrze bym chciał się zrobić. Dobra, ale nie rozmawiałem o moich zębach. Aż tak, tego nie widać, bo to jest niestety dolny, na szczęście dolny i wargami go przesłania ładnie. Dobrze. Yy, jeszcze drugi, tu jakiś gościu przyrą przyrąbał autem mi w garaż, a garaż mam blaszany, no i jest niecenie, Znaczy się było, bo przyszli panowie robotnicy i to zrobili, ale niestety musiałem ich pilnować i dlatego musiałem wstać na dziewiątą. No i co? na dziewiątą, i ich pilnować do której? Do 12, oczywiście. Sobie słuchałem podcastu, bo na szczęście miałem w telefonie. Nie wiem co bym zrobił, bo... Tak, muzyki się głupio słucha. Wolę podcasty. Dobrze. O! Dowiedziałem się, że Mowgli nowy podcast robi. Chcę czy wejść na mowgli.pl Dobra, no i tyle. Yy. No, dobrze patrzę, przy... mówię i przy okazji patrzę na zdjęcia sobie na ludzi na naszej glasie, to tak, to trochę. No, tak głupio. O i właściwie to temat cały wyczerpałem, który miałem na dzisiaj, bo dzisiaj jest coś takiego, żeby było, więc zaimprowizujemy, zaimprowizujemy. Obok mnie jest woda mineralna, powiedz coś wodą mineralną. No, woda mówi, że się e, cieszę, że może być ze mną w studio. W studio mam tak, muszę kupić baterijki do sławek, bo jadę teraz na takich słuchawkach, słuchawkach zwykłych do MP3, a one dobra nie są. Czy, może i są, ale nie dają tego prestiżu, poza tym że się zwaliło i tylko na jednej sławce mam, więc one są y, ogólnie zwalone trochę. No, no i tak. dobra. Nie wiem. Dobra, to jak mam mówić o dupie marynie to może wejdę do jaskini głupoty. O tak, do jaskini głupoty, fajnie. Do .pl, Do mniejszej jaskini głupoty, do Fakt.pl I co jest jeszcze jakaś? I do nie jaskini głupoty, albo nie. Do prawie, że jaskini ćwierdzi głupoty, czyli... Przecież jestem, ja mam trzy jaskinie do penetrowania. Jaskinia głupoty, jaskinia pół głupoty i prawie jaskinia ćwierdzi głupoty. Że prawie się zamienia w jaskinie ćwierdzi głupoty, bo... No, na WP za bardzo takie nie są. Dobra. Nie wiem, czy już włączać AID czy nie, bo AID się zadaje w podcastach zwykle na koniec. A wiecie co? Na chwilę cisza będzie. No dobra, to może pojedziemy tak odejdź i świeci głupoty, czy jest coś takiego głupiego? Hm. Hmm. jest coś. Fast- food. wiecie, że fast FOODy szkodzą nienarodzonemu dziecku? No. no ale masz nie jeść fast-foodów, jak jesteś w ciąży. 25 lat, 21 latka jest za stara dla Hugh Hefnera. To jest ten Playboy stary. Mhm, mhm. Dobra nic fajnego tu nie ma. To fakt.pl. Zaraz pójdzie. Przepraszam cię słuchaczu, że nie jest tu ciągłe nagrywanie, bo... Właśnie musiałem zastopować, bo ojciec przyszedł. Musiałem mu otworzyć. I przekazuję, że do ludówki i znalazłem... <coughs> e, przepraszam, znalazłem tam czekoladę. I jem teraz czekoladę. Milko Jogurtową. Fakt P. Jeszcze wpadka komu... Yy, prezydenta komuś Patrzcie, jeszcze elekt, a już ma wpadki. Narzeczona Adamczyka będzie mamał. Ko, yy, kobieta z wygiętymi nogami. Łapie ja dzielę. Yy, Laura sam... Nie. Co samoju... Laura... No także... Dobra, no dobra już, nie chce mi się, nie ma nic fajnego oprócz tej statki. Yy, Kasia Linka w odważnej sesji. Paliko do Smoleńsku. Wielkie kanto narodowe oszustwo. Nie, ka ka co? kato narodowe oszustwo. Aha. No dobra, nie wiem, jest tak, co tu? Yy, Miejsce tragedii prezydenckiego samolotu nazwał pobojowiskiem. Gratulujemy, gratulujemy Panie Komorowski. jeszcze mu dali takie tempo zdjęcie, tutaj takie z otwartymi ustami, bo oczywiście to jest prezydent, to już trzeba go gnoić, bo, yy, bo on już został prezydentem, to trzeba go gnoić, bo trzeba pokazać, że każdy prezydent u nas to jest debil. No, ja tak się nie wypowiadam, bo nie, w ogóle nie mówię No Dobra, i teraz już, yy, już teraz wchodzimy do jaskini głupoty, a ja już puszczę wam aidę, znaczy nie aidę, masz triumfalny, falny, z opery aidę. Wiem, czy? Jest to. mhm. Hmm, hmm, hmm, hmm. Czego się boi Socha? Moja nauczycielka się nazywa Socha. Czyje to brwi? Nie Lady Gagi pod, po, podpowiadają. Więc ja Tak. Hm. Ślub Liszowskiej już w tym miesiącu. Na wejście. Ej one by nie no tak nie wiem nie myślę o tym mam to gdzieś e, Kerry Hilson kopiuje Ryanę czyli je znać pana fotelu, tak? no to gratuluję myślałem, że mi się no nie, pomyliło mi się e, samoi Dobra, nie umiem tego. Dobra, przeczytam teraz. Samojłowicz Łowicz ma nowego fazera, tylko tyle jest Samojłowicz. Nie, sam, No Samojłowicz. łowicz. Y Dobra, chyba nie ma nic głupiego w jaskini głupoty. Wiśniewska twierdzi, że są razem. To jest razem. O, Lady Gaga ma 11,4 miliona fanów na Facebooku i tu jest coś takiego, że jest Lady Gaga, zdjęcie jej i Obama to się na niej, to, i zdjęcie Obamy to się tak dziwnie patrzy, to pewnie, że, aha, no tak, bo ma więcej znajomych niż Obama i Kesha, to jest Kesha, z nasieniem na klatce piersiowej ja kto chce ją upokorzyć? tylko czekaj na porną taśmę. Zdra o, i tutaj jest gościu, który zdradził e, Kendra Wilkie z dwiema stripteaserkami. Czyli gość... E, tak. Czyli gość zdradził stripteaserkę z dwoma stripteaserkami. O tak, może nie stripteaserkę, ale coś w tym stylu. Dobra. Nie będzie już kolejnego bonda. O. A już kliknę w to. Zdjęcia ślub z ślubu Megan Fox i Briana Austina. Jezus, po co się wpierniczać Przepraszam. Po co się pierniczać ludziom do ślubu? Bo to jest idiotyczne. Ja bym nie chciał, żebym na moim ślubie tak wszyscy tak... jo ja, jo ja, jo. Ja. To mnie jest. Dobra, co tam jest? Hmm. Hmm. Mili skończył jak Britney. Ja nie chcę kończyć, proszę bardzo, nigdy nie lubiłam, tylko psuję dobrej mieroka. Hmm. oka. No I co? Już koniec pierwszej strony jaskini boty I co? O, do idei jeszcze czekać trochę. Hmm do drummatry triumfalnego, więc nie to się tego, na no się to ale tak głupio się to rozróżnia, bo nie wiem, właściwie. Czyli jeśli będzie y, nowa część Bonda tu pisze, no to pewnie nie będzie z y, Denem Craigiem. MGM ma nadzieję, że... Za, bo MGM się to sam upada. No, jedyny film jaki dokończył to jest niby Hobbit, ale Hobbit y, będzie głupi, bo... Y, bo ten bo nie będzie mojej ulubionej postaci z Hobita, czyli Torina Oakenshielda. No. A ja już powoli kończę i chcę wam powiedzieć cześć. Yy. Mówił Krzyszman z podcastu wakacyjnego, podcastu o wszystkim i o niczym, yy, którego nie obrażę się, jeśli będziecie komentować, polecać innym, a nawet go słuchać. To mówił Krzyszmien, a ja Was już zostawiam. Cześć.